cała ta historia po takim myślę pierwszym przeczytaniu jest taką smutną historią jest taką ponurą historią jednocześnie i w tej historii mamy taki przebłysk niebieskiego światła Kiedy patrzymy na tę postawę córki Jefty jej gotowość oddania swojego życia w rezultacie zwycięstwa dla całego narodu, to myślę, że łatwo dostrzec tutaj analogię postawy Pana Jezusa Chrystusa. Który był gotów poświęcić swoje czyste, niewinne życie, aby nas wyzwolić spod panowania tych duchowych amonitów. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale i czternastym wierszu napisał, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas którzy doszliśmy do przekonania, że jeden za wszystkich umarł. Tak jak już powiedzieliśmy ostatnio, w zeszłą dzielę, Bóg powziął ślub jeszcze przed założeniem świata aby ratując upadłych ludzi, którzy wiedział, że upadną, Bóg powziął ślub, że powierzy swojego syna jako niewinnego baranka. Położy go w ofierze, aby ratować upadłych grzeszników, którzy znajdą się w niewoli szatana, którzy znajdą się w niewoli grzechu, którzy znajdą się w niewoli śmierci i zagrożeniu Wieczną śmiercią I Pan Jezus Chrystus Który przyszedł na tą ziemię Jak czytamy Wziął na siebie Postać sługi W ciele przyszedł Tak jak nasze Z wyjątkiem grzechu I Pan Jezus przyszedł Aby wypełnić Ślubowanie Swojego Ojca i wiemy, że i w Jego sercu swego czasu było zmaganie. Że i w Jego sercu był ten moment, kiedy przyszło złożyć tę ofiarę, że i Pan Jezus w pewien sposób opłakiwał swój los ze swoimi kompanami. kiedy tam w tym ogrodzie Getsemane na górze modlił się i mówił Ojcze jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich ale wiemy, że ten jego bój to jego zmaganie nie było wyrazem jego buntu nie było wyrazem jego y, chęci jakiejś y, zmiany tutaj woli Ojca ale było wyrazem jego ludzkiej obawy przed tym co miało przyjść świadomości, stania się ofiarą za nas wszystkich, stania się grzechem w nasze miejsce. Tego dla Niego, który nie znał grzechu, który nie miał w sobie żadnego doświadczenia nieprawości, który żył tylko życiem czystym, zawsze posłusznym, zawsze bliskim Ojcu. Dla Niego teraz nadchodziła godzina zamiany miejsca z nami. Stanięcia w nasze miejsce i bycia skalanym całym naszym grzechem, wszelką ludzką nieprawością, wszelkim złem. I więcej cierpienia Bożego gniewu za to zło. Gdyż jak Księga Izajasza nam mówi, gdyż to jachto się upodobało aby Jego utrapić cierpieniem za winę nas wszystkich. Jezus nie tylko stał się grzechem, ale Jezus wziął na siebie Całe potępienie grzechu I całą karę za grzech W tych godzinach Jego męki Wydarzyło się coś Czego nie jesteśmy w stanie pojąć Ani opisać, ani sobie wyobrazić Kiedy grzech całego świata Na Niego został złożony I Boży gniew Należny grzesznikom Na Niego został wylany A jednak widzimy, że i Pan Jezus w tym duchu pokory przeżywając to zmaganie mówi wszakże nie moja wola ale Twoja. I On wiedział że to jest jedyna droga aby Bóg okazał się prawdziwy w swych słowach i słuszny i sprawiedliwy w swym sądzie i Pan Jezus chce, żebyśmy o tym pamiętali Pan Jezus chce, żebyśmy o tym pamiętali żebyśmy to regularnie wspominali i Jemu za to dziękowali, Jego za to chwalili ale też z Jego wzoru czerpali dla siebie abyśmy i dla siebie znaleźli pokrzepienie i posilenie tak jak autor listu do Hebrajczyków pisze Popatrzcie na Tego, który tak wiele wycierpiał od grzeszników, abyście sami nie upadali na duchu obciążeni. Popatrzcie na Niego, który tyle wycierpiał i nabierzcie otuchy. Nabierzcie otuchy. Wstępujcie w Jego ślady i zmagajcie się choćby do krwi z grzechem. Ponieście wszelkie ofiary, ponieście wszelkie koszta, aby iść w Jego ślady. Panie, Panie i my z wdzięcznością na nowo chcemy dzisiaj oddać Tobie chwałę i cześć i podziękowanie za Twoją doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, w której wypełniłeś wolę swojego Ojca, kładąc swoje czyste, święte, nieskalane życie za nas, grzeszników, za nas winnych nieprawości, winnych przestępstw, winnych śmierci i wiecznego gniewu Bożego. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci nasz drogi Panie. I też i dzisiaj, patrząc na Twoją gotowość, by pójść na ten krzyż, hanby, cierpienia, ciemności, oddzielenia od Ojca, tego strasznego zła które za nas wycierpiałeś. Panie, chcemy dzisiaj podziękować Tobie i dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, żeś wziął na siebie nasze przewinienia, nasze grzechy, abyśmy, tak jak dzisiaj słuchaliśmy z psalmu, mogli przyjść z wyznaniem naszych win, które nam ciążą i złożyć je u Ciebie, a Ty w swym miłosierdziu możesz nam je przebaczyć i okazać się sprawiedliwym w przebaczeniu na naszych grzechów gdyż Pan Jezus zapłacił cenę, gdyż On jest tym barankiem, niewinnym barankiem Bożym, który poniósł nasz grzech. Wielbimy Cię. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci za tę ofiarę, za tę możliwość, aby przebaczyć nam nasze grzechy, aby oczyścić nas z naszej nieprawości, aby nas uświęcić i przysposobić do służby Tobie, do życia dla Ciebie, do Twojego Królestwa. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, nasz drogi Panie. Dziękujemy Ci. Bo błogosław prosimy ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twego ciała wydanego za nas. po błogosław prosimy i ten kielich wina ten kielich, który przypomina nam twoją śmierć twoją krew przelano za nas Tą krew, która jedynie w tym wszechświecie może zmazać grzech. Krew wołów i kozłów nie mogła zmazać naszego grzechu. I nasza własna, skalana krew nie mogła zmazać naszego grzechu. Choćbyśmy sami siebie wydali, nic by nam to nie pomogło. Ale wiemy, że Twoja drogocenna krew, Panie, oczyszcza nas, także że możemy być tak piali jak śnieg dziękujemy Ci, dziękujemy Ci za to przebaczenie i obmycie nas z wszelkiego naszego brudu, kiedy szczerze pokutujemy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, odwracamy się od naszej nieprawości, kiedy u Ciebie szukamy miłosierdzia i łaski. Dziękujemy, że Twój tron jest tronem łaski i możemy znaleźć w nim przebaczenie, możemy w nim znaleźć, Panie, Twoją, i Twoje miłosierdzie, i Twoją łaskawą Dobroć, która staje się naszym udziałem. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. Pomóż Panie każdemu z nas korzystać z tego wielkiego błogosławieństwa i z mocy, jaka jest w krzyżu. Niechaj nikt z nas nie wyjdzie z tego miejsca pod ciężarem swych grzechów. Pod ciężarem swojej niegodności, pod ciężarem swojej nieprawości. Ale pomóż każdemu z nas, Pani, z wiarą zbliżyć się do Ciebie. I uchwycić się Twojej obietnicy. Kiedy powiedziałeś, że ktokolwiek wierzy w Syna, będzie miał życie. I nie stanie przed sądem, ale przeszedł z śmierci do żywota. Daj nam uszy do słuchania, Panie, abyśmy usłyszeli w naszych sercach Twoje dobre obietnice i z wiarą uchwycili się nich i doświadczyli mocy Twojego oczyszczenia, Twojej wolności. Upraszamy Cię i wielbimy, kochany nasz Pan. Aleluja. Amen.